Film, i komiks, klasyka, klasyka i nowość, nowość hit i gniot. Wszystko, wszystko co myrocznie, to i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 8 czerwca 2024 roku. Słuchacie właśnie 502 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami wybudzony z koszmaru i poszukiwany przez lokalną mafię Szymon Szymaś-Cieściński. Więc cichutko, żeby mnie tutaj nie znaleźli, nie? Witam Was i zapraszam na podcast o filmie Wenus z 2022 roku. I pozwolę sobie na kącik autobiograficzny na początek, bo pewnie o tym filmie nie słyszeliście, ja też jeszcze do niedawna o nim nie słyszałem. Ogólnie w tym tygodniu na Uniwersytecie Łódzkim organizowaliśmy konferencję naukową powiązaną z oficjalnym podziękowaniem mojej promotorce za kilkadziesiąt lat pracy. Tak, tutaj padają żarty o tym, że przeczekałem z doktoratem, aż promotorka przejdzie na emeryturę i że pracowała te kilkadziesiąt lat nad moim doktoratem i, i tak nic z tego nie wyszło. Dobra, dobra. W praktyce to wygląda tak, że może być moją promotorką dalej, więc nie macie racji, a te żarty są nie na miejscu, ale wracając do konferencji ona była całkiem udana, tylko pochłonęła mi całkiem sporo czasu. Ja nawet nie byłem w ścisłym komitecie organizacyjnym, ale na ostatniej prostej trochę pomagałem i jak to ja, oczywiście przejmowałem się troszkę za bardzo tym wszystkim, też mieliśmy taką część oficjalną, a potem nieoficjalną, wracałem do domu koło północy dopiero w czwartek, piątek i z tym podcastem czekałem do ostatniej chwili. I w takiej sytuacji oczywiście najprościej obejrzeć film, jednak przeczytanie i analiza książki to jest kilka kilkanaście godzin, nie seriale też są dłuższe, no komiksy jeszcze da radę w miarę szybko machnąć, w sensie przeczytać tak i omówić, ale ja nie lubię czytać komiksów na czas, po prostu mi to totalnie odbiera jakąkolwiek radochę z tego, no a film no to jest jednak półtorej, dwie godziny, tak? Seans na raz i jakoś to leci, nie? Więc pomyślałem sobie: Dobra, muszę znaleźć jakiś film. Istnieje ryzyko, że wpadnę w research lub ale no przynajmniej seans będzie relatywnie szybkim przedsięwzięciem. No i uznałem, że poprzeglądam streamingi, które opłacam. I tak na HBO znalazłem Venus w kategorii horror. Na plakacie zakrwawiona blondynka, za nią jakby ledwo widoczne zaćmienie słońca. No taki niejednoznaczny obrazek, nie wygląda to źle, ale też nie napawało mnie optymizmem, bo troszkę się bałem, że to będzie kolejny film jakiś apokalipsie zombie czy coś takiego. Ale zobaczyłem, że jest to produkcja hiszpańskojęzyczna, więc tuż był haczyk. Nie pomyślałem sobie, dobra, hiszpański horror, zawsze jest to coś trochę bardziej egzotycznego, ciekawszego. Zróbmy mały research. Sprawdziłem ten film na IMDb i okazało się, że reżyserem jest João Balagaro, Jaume Balaguero ale sprawdziłem, że w wymowie katalońskiej tak powinno się mówić Ma Balagaro. I być może kojarzycie tego pana, właściwie na pewno go kojarzycie, bo odpowiada za takie tytuły jak Bezimienni z 1999, Delikatna z 2005, Rek 1, Rek 2, Rek 4, czy chociażby Słodkich Snów. No i potem jeszcze nakręcił Muzeum, Skok na Głęboką Wodę i wreszcie to Wenus, o którym dzisiaj wam opowiem. Ja tak naprawdę lubię te wszystkie filmy, które widziałem, tego reżysera, mniej lub bardziej, ale po rekach i tym całkiem udanym że Słodkich Snów, który w sumie miałem omawiać w Nekro, ale w końcu nie wiem, czy do tego doszło. Ja przestałem śledzić jego karierę, więc teraz no uznałem, że czas nadrobić zaległości. Wenus obejrzałem i dzisiaj o nim opowiem. Sprawdziłem też, gdzie można zobaczyć muzeum z 2017 roku, bo to też jest horror. Jest dostępna w CDA, które bojkotuje i do tego też Was zachęcam, no bo wiecie, piracki serwis, któremu płacimy i oglądamy de facto niby legalnie, ale w pirackim serwisie, no dla mnie niepojęta rzecz, ale film też jest dopuszczony, właśnie dopuszczony, obecny, tak, dostępny na Kanal+. Plus, gdzie kosztuje jakieś nie wiem, 7 zł czy coś, jakieś takie śmieszne pieniądze i ja go tam prawdopodobnie niedługo nadrobię. Ale dzisiaj skupmy się na Wenus. Scenariusz Balagero napisał wspólnie z Fernando Navarro, który ma na swoim koncie 20 scenariuszy, w tym właśnie do Muzy, ale też do Weroniki Pakoplazy, to jest ten film z 2017 roku, czy do filmów Kikego Milo. To jest do Toro i Wroga Doskonałego, do Wroga Doskonałego Ekipa więc całkiem niezła, tak? Balagero i Navarro, całkiem spoko duet. A jeszcze w międzyczasie doczytałem, że scenariusz jest inspirowany snami w domu wiedźmy, czyli opowiadaniem Howarda Phillipsa, Lovecrafta. No to w tym momencie już byłem kupiony. nie? Spoko reżyser, spoko scenarzysta, inspiracja Lovecraftem, horror hiszpańskojęzyczny, to może być spoko film. Główną bohaterką jest Lucia, grana przez Esther Esposito. Lucia to tancerka w klubie GoGo, -Go, która pewnego wieczoru postanawia okraść gangsterów prowadzących ten klub, w którym pracuje i za pieniądze w ten sposób pozyskane rozpocząć nowe życie. Jednak zostaje przyłapana w trakcie kradzieży, wdaje się w bójkę z ochroniarzem. Następnie poważnie ranna ucieka i udaje się do mieszkania swojej siostry Rossio. Kobiety od lat nie utrzymywały bliższych kontaktów, mają raczej trudną przeszłość, to też Rosją niechętnie przyjmuje Lucyę, zgadza się ją opatrzyć i przenocować przez jedną noc. Jest niechętna głównie też przez to, że samotnie wychowuje swoją córkę Albę, więc ewentualny wjazd mafii na kwadrat no, raczej nie jest tym, czego teraz potrzebuje. Mieszkanie zaś mieści się w budynku Venus. w tytułowym budynku Wenus, samotnym bloku okrytym złą sławą. Następnego dnia Rossio znika, a gangsterzy rozpoczynają poszukiwania Lucyi. Tyle wiemy. Mniej więcej po 20 minutach tego trwającego 96 minut filmu. Oczywiście tam ostatnie 4 minuty to napisy końcowe. I mogłoby się wydawać, że to jest kino gangsterskie, kryminalne, coś takiego, no ale nie, no wiemy, że to jest horror, więc jako widzowie spodziewamy się, że dojdzie tutaj także wątek nadprzyrodzony i tak się dzieje. I ja w tym miejscu tu i teraz mówię krótko, że seans polecam, bo to jest całkiem udane i zaskakujące kino. Momentami jest strasznie, momentami krwawo. Są tutaj sceny naprawdę brutalne, także w kontekście przemocy wobec dzieci, ale nie przemocy domowej, tylko takiej horrorowej, więc jeżeli ktoś jest na to wrażliwy, no to ja na to uczulam już w tym momencie. Momentami też jest dziwacznie, a finał jest spoko, jeśli wiemy, do jakiego mitu film nawiązuje, a wspomina się o tym już na planszach początkowych. Jeżeli zaś tego nie wiemy, może się wydać dziwny, ale nie wydaje mi się, żeby to psuło cały sens. Tak, możemy trochę pokręcić nosem na koniec, ale całe to, to doświadczenie filmowe powinno być mimo wszystko jakoś tam satysfakcjonujące, dlatego jeżeli lubicie być zaskakiwani przez filmy, tak, lubicie mieć trochę ten efekt, yy, what the fuck, za przeproszeniem, no to proponuję zrobić sobie teraz przerwę w odsłuchu i wrócić do mnie, to znaczy do tego nagrania, tak, już po seansie, ja nie będę oczywiście zdradzał dzisiaj wszystkiego, nie streszczę finału, ale chciałbym poruszyć kwestię inspiracji Lovecraftem i mitologią, więc coś tam zasygnalizuję, jeżeli zaś wolicie wiedzieć, co to za film, nie lubicie oglądać filmów w ciemno, nie lubicie czuć się zdezorientowani w trakcie seansu i chcecie wiedzieć też, gdzie tu ten horror ostatecznie, no to zanim rozpoczniecie seans, posłużę wam wyjaśnieniami. Ja sam przed seansem, to jak wspomniałem, trochę obawiałem się, że to będzie kolejny zombie movie, nie? że zamknięta w bloku bohaterka będzie walczyć z jakimiś zombiakami i to nie jest tak, że ja nie lubię żywych trupów, bo w miarę lubię, ale zombie w mieście zwyczajnie mi się przejadły. Mam wrażenie, że jest masa filmów, które widziałem w ostatnich kilku latach, które gdzieś tam o zombie apokalipsie w mieście w tym lub w innym kontekście opowiadają. I tutaj liczyłem na coś oryginalniejszego. No i też nie chciałem, żeby Balagero próbował nakręcić nowego Reka, no bo to też tak brzmiało, nie? Ta zajawka, że będzie kobieta zamknięta w jakimś tam wieżowcu, no i dzieje się jakiś horror. Na szczęście rzeczywiście ta produkcja idzie w innym kierunku i tak naprawdę Wenus przypomina settingiem i klimatem nie Reka, a nowe martwe zło. Evil Dead Rise z 2023 roku, Martwe Zło Przebudzenie, czyli film, który de facto powstał później, już po premierze Wenus. Mamy w Wenus trzy kobiety, a właściwie więcej trochę bohaterów, ale no głównie trzy kobiety w bloku opanowanym przez zło. Do tego krew, noże, broń palną, demony, no skojarzenia nasuwają się same. Mamy też strzelbę, która zresztą wypali. Trochę dalszym, ale też myślę całkiem trafnym skojarzeniem są Słudzy Diabła 2. Wspólnota to był podtytuł tego filmu Słudzy Diabła 2 z 2022 roku, czyli tego samego co Venus, Obie te produkcje Martwe Zło i Sługów, Sługi Diabła omawialiśmy oczywiście dla was na podcaście. No i teraz jeżeli chodzi o związek z tym drugim filmem, no to blok Venus, podobnie jak budynek z filmu Joko Anwara, też ma swoją długą historię, jest opanowany przez potężne zło, a my obserwujemy moment, w którym to zło zamierza się wyraźniej niż zwykle zamanifestować. I to są skojarzenia dobre i pozytywne też, tak? I wszystkie te trzy filmy w sumie jak gdzieś tam lubię, szanuję, Wspomniałem wcześniej, że Wenus inspirowany jest opowiadaniem Lovecrafta i mitologią. I teraz chciałbym to rozwinąć. Jedno i drugie się zgadza. Już pierwsze plansze tego filmu to tekst przepowiedni o przyjściu na świat demona Lamasztu i związanych z tym przedziwnych wydarzeniach. I w gruncie rzeczy cały ten film przedstawia właśnie drogę do narodzin, powiedzmy, Lamasztu. Jeżeli znamy jakiekolwiek cechy tego mezopotamskiego demona, Albo też jego wariantów. Znaczy, jeżeli skojarzymy go z grecką Lamią albo z żydowską liliw, no to finał tego filmu nie będzie dla nas tak zaskakujący jak w innym przypadku, gdyż to, co się tutaj dzieje, jest powiedzmy zgodne z tradycją, zgodne z podaniami, zwierzeniami, z mitem. Jeżeli zaś tego nie wiemy, no to możemy się poczuć troszkę wybici, tam trochę pewnego rodzaju zmianą klimatu. Ale to, tak jak mówię, raczej nie powinno nam popsuć całego seansu. Co jeszcze tyczy się tego Lovecrafta, to widać tutaj nawiązania do opowiadania Sny w domu Wiedźmy. Jest to opowiadanie pierwotnie stworzone w 1932 roku. Pierwotnie stworzone, no po prostu stworzone w 1932 roku, wydane chyba rok później. Ale to nie jest taka absolutnie wierna adaptacja. Bohaterami opowiadania byli m.in. student matematyki na Uniwersytecie Miskatonic Walter Gilman oraz szczurzy chowaniec wiedźmy Brown Jenkins. Możecie ich kojarzyć też, czy w sumie e, pewnego rodzaju wariacje na ich temat z Mistrzów Horroru, bo tam był epizod Koszmar w domu wiedźmy bodajże się nazywał, który też był adaptacją tego opowiadania. Tutaj żadna z tych postaci nie występuje tutaj, czyli w Wenus, pojawia się jednak wątek dziwnych wizji sennych, koszmarów, które pozwalają nawiązać kontakt z istotami nadprzyrodzonymi, które są pewnego rodzaju bramą. Pojawia się też stary budynek, który stanowi też swoisty portal do innego świata, więc te inspiracje tutaj są, ale no nie można mówić o ekranizacji opowiadania. I to są dwa główne zarzuty wobec Wenus, z jakimi się spotkałem w trakcie researchu, to znaczy ludzie krytykują, że to nie jest ekranizacja że właśnie mało tutaj tego Lovecrafta ostatecznie oraz, że finał jest za bardzo oderwany klimatem od reszty filmu, gdy, tak jak mówię, już plansze otwierające mówią nam mniej więcej, co się w tym filmie wydarzy i kto pojawi się w finale, więc no halo, tak, o co chodzi. Rozumiem pewnego rodzaju wybicie, ale no już mocniejsze krytyki, nie za bardzo. Ja całościowo ten seans uznaję za udany, nawet bardzo udany, bo niektóre elementy tego filmu pokochałem całym serduszkiem. Intryga gangstersko-kryminalna początkowo jest istotna, tak żeby wprowadzić nam wszystkie postacie no, na ekran i żeby jakoś tam ze sobą powiązać i trzymać też w konkretnej przestrzeni ale no właśnie one jest tutaj głównie po to by zagęścić fabułę ale to wątek okultystyczny gra pierwsze skrzypce i on mi się bardzo podobał przeżywamy wraz z bohaterkami Koszmary, które są naprawdę straszne, brutalne i nieprzyjemne. Mam tutaj kilka takich snów, które no właśnie okazują się z nami, snami, nie? więc można odetchnąć, ale to, co się tam dzieje, to jest no, czysta makabra i y, też trochę gor, właśnie nie trochę sporo gor. Y, wiemy też, że coś kontaktuje się z naszym światem za pośrednictwem tych snów, tych koszmarów. Y, w mediach w świecie przedstawionym pojawiają się doniesienia o dziwnych zjawiskach, których nie potrafią wyjaśnić nawet najwięksi eksperci co jest takie mocno lovecraftowe. Nie? To jest właśnie no, ten cosmic horror oryginalny. Badacze tak nie potrafią wyjaśnić zjawisk, z którymi się stykają gdzieś tam. Sami też w tle obserwujemy część tych zjawisk i wszystko prowadzi do nieuniknionego finału zwiastowanego w pierwszej minucie filmu, ale jednocześnie nadal czujemy się zaskoczeni, bo nie wiemy w jakich okolicznościach do tego wszystkiego dojdzie, kto do tego momentu dożyje oraz kto lub czy w ogóle ktokolwiek opuści tyłowy budynek żywy i jakie też to będzie miało konsekwencje dla otaczającej nas rzeczywistości. Jasne, w tej historii są pewne białe plamy, które można by zapełnić, ale absolutnie moim zdaniem nie trzeba tego robić. Ja jestem zazwyczaj tym pierwszym, który wsiada na koń, chwyta za lancę i jedzie tutaj walczyć nie, o zapełnianie tych białych plam, o właśnie pełną logikę filmu. Dlatego tutaj to mi nie przeszkadza, bo to mi nie zaburza właśnie recepcji Reszty filmu, tak? To, że nie mam pewnych informacji. My nie musimy znać szczegółowo biografii Lucy czy Rosso, czy ich sąsiadek, czy mafiozów, tak? Wiemy, że mają trudną przeszłość, że tam jest konflikt, że jakaś trudna historia, że Lucia też no, teraz jako ta tancerka Gogo -Go, no, musiała no, przeżyć jakieś tam. Być może negatywne wydarzenia w życiu, że zatrudniła się u mafii, i tak dalej, ale to jest absolutnie nieistotne dla nas, tak? To, co jest istotne i to, co mamy widzieć, to to, jak spełnia się przepowiednia, jak dopełnia się pewien rytuał, a przy tym, jak postacie, które znalazły się w zasięgu dziwnych wydarzeń, zawalczą o życie, no i właśnie, czy im się powiedzie, czy nie. I to dostajemy. I to jest dla mnie całkowicie satysfakcjonujące. Poza tym ten film jest całkiem atrakcyjny wizualnie. Poddasze chociażby naszego bloku, naszej Wenus, jest przedstawiane trochę jak dziwna przestrzeń poza czasem i przestrzenią. Nie chodzi o to, że z nim się dzieje coś dziwnego, tylko ono po prostu wizualnie jest jak gdyby trochę bardziej jak doklejone do tej rzeczywistości. Jest dla mnie no jak z opowiadania Lovecrafta. Istoty demoniczne są upiorne i przegięte. I gdy tutaj pojawia się na przykład sługa pewien, to, to absolutnie robi wrażenie. U Barkera też by mogło robić wrażenie nawet. Kultyści także prezentują się wizualnie nieść, a do tego mają cudowną charyzmę. Tutaj pewna osoba, która przewodzi kultowi no jest niesamowita i to jak wygląda, jak się zachowuje jak mówi no świetny casting gangsterzy są trochę bardziej stereotypowi, ale też nie popadają przy tym w śmieszność jakąś, tak? w jakąś taką groteskę no i wszyscy bohaterowie, wszystkie postacie w świecie przedstawionym odnoszą dość brutalne obrażenia, te praktyczne efekty i momentami spogadawka Gore są tutaj od pewnego momentu normą i tak jak już mówiłem, ja to powtórzę. Dochodzi także do brutalnych okaleczeń postaci dziecięcych. więc ostrzegam osoby wyczulone na tym punkcie. To może no, uderzyć, tak? Widzę, to, to nie jest. Znaczy, to masz No wiadomo, tak? No chcąc, nie chcąc, to zawsze będzie miało shock value. Ale to też nie jest tak, że my tym jakoś jesteśmy zarzucani. Nie, że to jest takie epatowanie na maksa. Nie, no wydaje mi się, że to, no to jest kino gatunkowe, i to jest obecne, i to gdzieś tam w fabule też jest uzasadnione, i to jest szokujące, ale nie przekroczono pewnych granic. Nie, też jednak w ramach konwencji to zrobiono jakoś tam estetycznie. Tutaj trochę co cudzysłów, bo to nie jest piękna scena, nie żeby ktoś tego tak nie odebrał, ale w sensie ja nie chcę niczego zarzucać temu filmowi w tym kontekście, tylko ostrzegam was, żeby seans nie był dla was nieprzyjemny. O strony aktorskiej Tutaj też raczej nikomu niczego nie zarzucę. Nikt mnie też na kolana nie powalił. Obie siostry grają po prostu nieźle, a największe wrażenie zrobiło na mnie to dziecko właśnie tej jednej z sióstr, czyli młodziutka Ines Fernandez jako Alba. Alba to jest imię tej córki. Ona odgrywa całkiem ważną rolę w fabule i na szczęście przez większość filmu wypada doskonale. Są taki delikatne momenty, kiedy trochę czuć, że to jest dziecko w filmie, ale y, bardzo często wypada autentycznie, nie? Jak takie po prostu trochę może zagrzeczne dziecko, no bo znaczy wiem jakie są dzieci, nie? Tutaj właśnie to jest to, to, jest to, to co może delikatnie wybija, ale to jest scenariusz, a nie gra aktorska. To, jak ona wchodzi w interakcję z dorosłym, jak opowiada pewne historie, jak czasami opowiada pewne straszne rzeczy, ale tak trochę nie zdając sobie sprawy z tego, że no to nie jest normalne, o czym opowiada, to robi świetne wrażenie. Naprawdę Yy, tutaj się uśmiecha na Boże, co tu opowiadasz, dziecko? Nie. To sobie myślę, oh my god, do czego to będzie prowadzić? <grym> yy, no, yy, gra aktorska Ines Fernandez ode mnie właśnie dostaje dodatkowy plusik. I przechodząc powoli do podsumowania, bo tak jak mówię, nie będę tutaj tego filmu jakoś mocno analizował, bo to jest raczej kino rozgrywkowe, takie stawiające na fabułę, a nie na jakieś trzecie dno. Ja bym chciał więcej takiego kina. Filmów inspirowanych ciekawymi motywami, na przykład z opowiadań Howarda Philipsa Lovecrafta, HPL-a, ale nie będących wierną adaptacją, bo klasyczna groza, i nie tylko HPL, tylko w ogóle klasyczna groza wydawana w Polsce chociażby w biblioteczce C&T, Biblioteka Grozy Wydawnictwa CNT. Ona zawiera naprawdę genialne wątki, świetne motywy, yy, też wprowadza w ogóle tak, do kultury jako takiej, ale całościowo no, nierzadko jednak śmierdzi naftaliną. Ja czasami mam takie zrywy, że się biorę za coś z tej klasyki yy, i coś mi tam podejdzie lepiej, a od kolejnego tekstu się odbije i stwierdzam, no nie, no nie chce mi się tego w ogóle czytać. tak? Teraz i Naprawdę nie trzeba ekranizować klasyki dosłownie. Strasznie podoba mi się to, że Balagero i Navarro dali mi horror, po pierwsze bezbędnego nadęcia tutaj. Dokładnie wiedzieli, że chcą zrobić takie efektowne, efektywne, dynamiczne, w miarę gęste fabularnie ciekawe kino, ale jednak rozrywkowe po prostu. I że dali mi gangstersko-kosmiczny horror, bo myślę, że możemy tak powiedzieć, że z jednej strony mamy jakąś tam, wiecie, intrygę gangusów, broń palną, noże, maczety, a z drugiej strony mamy kult, sektę, jakieś demony, no, właśnie komunikację z innym światem przez koszmary, cudawianki, kosmiczny horror. Jesteśmy pyłem w obliczu tego, co gdzieś tam istnieje i jest przepotężne. No, jak często w ogóle mogę coś takiego powiedzieć gangstersko-kosmiczny horror? No, prawie nigdy. Nie wiem, czy kiedykolwiek użyję jeszcze tego określenia poza tym właśnie tutaj filmem. Czyli Wenus 2022 roku. A chciałbym właśnie móc częściej, można nie używać tego terminu konkretnie, ale mieć podobne odczucia co teraz i właśnie widzieć jakieś fajne elementy wyciągnięte z klasyki, ale jednak splecione z jakąś świeższą, bardziej nowoczesną i atrakcyjną też do współczesnego widza historią, bo to nie jest tak, że ta klasyka, tak jak trochę zacząłem hejcić, nie? W kreście cudzysłów, że ona się naprawdę źle zestarzała każdorazowo, ale ona też po prostu zwyczajnie ma wyższy próg wejścia przez to. Tak? tak jak mówię, jak ja się odbijam, no to współczesny nastolatek już na pewno w ogóle się odbije. Taki nie wróci, po prostu nie będzie drugiego podejścia. To nie tak jak ja, że ja na jakiś czas sobie wrócę, jeżeli tak to kupuję i wspieram i tak dalej, a może właśnie przez takie realizacje tych klasycznych motywów ktoś potem sięgnie. Tutaj chociażby po pierwotne, oryginalne opowiadanie Howarda, Philipsa, Lovecrafta. Kończąc, oceniam ten film na powiedzmy nie wiem, 8 na 10. Jak się zastanawiam, czy 8, to nie jest za wysoko, nie? bo zazwyczaj te wyższe noty daje kinu bardziej ambitnemu, no ale dobre kino nie musi być ambitne. Więc zostańmy przy ósemce. Ja polecam, bawiłem się nieźle. Film jest dostępny na HBO i to już wszystko ode mnie na dziś. Tradycyjnie będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.